Pofik, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek dziesiąty. Tym razem spotkałem się z Magdaleną Jakubowską, studentką etnologii, artystką, która tworzy muzykę oraz fanką tatuaży. Jej barwna osobowość daje o sobie znać przez całą naszą rozmowę. Zapraszam. Do naszej... To jest dobre pytanie. Przeciągnął mnie, dlatego że w zasadzie zajmuję się już trzeci rok etnologią, studiowaniem etnologii, a, a poza tym to już któryś, któryś rok mojego życia zajmowaniem się muzyką tradycyjną i kulturą tradycyjną i, i jak zobaczyłam film, o czego tu się bać, to, to poczułam, że to jest ten film, który go nie zapomnę. A już na ten film tak nie wiem, że w internecie ktoś ci polecił, że na zajęciach? Chyba ktoś mi go polecił. Nie tam głowy. Albo go znalazłam, nie pamiętam w zasadzie, jak do mnie trafił, bo w bardzo krótkim czasie obejrzałam go chyba sześć razy z różnymi ludźmi, no i gdzieś mi się to zatarło. No to sporo. Ja na razie może no, skruwuję sens, ale pewnie też wrócę. E, to, jakbyś mogła jeszcze przytoczyć naszym słuchaczom, tutaj można zarazać wątki fabryczne tak <laughs> i podobne, bo to jest to dokumentalne filmy, ale o czym jest? ten film? O czym jest też dla Ciebie? Film jest najprościej rzecz ujmując o umieraniu ale o umieraniu takim, jak go widzą mieszkańcy, mieszkańcy wsi. Szumowska wybrała się na mazurską wieś. Nie wiadomo jaką, bo w zasadzie tej informacji nigdzie nie ma. I, i zaczynamy od, od tego, że słyszymy pieśni pogrzebowe śpiewane przez tam, członków grupy śpiewającej na pogrzebach, a potem, potem następuje szereg rozmów o śmierci, o umieraniu, o tym, czy należy się bać śmierci. I właśnie jest ten tytuł filmu. Dlaczego czego tu się bać? taka forma rozrywki i takiej zmiany trochę rzeczywistości, żeby łatwiej ją odbierać. Znaczy, dziwi mnie trochę to, że widzisz to jako rozrywkę. nie to wiem... To, że, to jest to <laughs> rozrywkę dla mnie, to, to, to takie oderwanie się od codzienności, właśnie to takie śpiewanie, zebranie się razem, tak jak oni wspominają te wszystkie obrzędy i tak dalej, że to jest jakby no coś, coś innego od codzienności. Pewnego rodzaju święto. Nie? Tak, tak, takie święto... Się... tak, myślę, że tak. Bo, m, forma, jak pogrzeb, to wszystko, co się dzieje dookoła w tej kulturze tradycyjnej, ma, ma taką też funkcję ludyczną, czyli funkcję jakby z, zbiorowości, społeczności, zacieśniania więzów między, między ludźmi. I tak, na pewno to jest zawsze wydarzenie społeczne. Tak jak narodziny, chrzciny, wesele w małych społecznościach, takich na wsiach, to Zawsze wszyscy o wszystkim wiedzą i nie umiera się w samotności. Znaczy można umrzeć w samotności, ale tam w tym filmie to było poruszane. Nie? Jakaś kobieta tam 10 lat leżała schorowana, no ale jak już przyszedł ten ostatni moment, no to sąsiadka przyszła ją przebrać. Jak już umarła, inna sąsiadka coś tam pomogła, no ludzie musieli się ją zaopiekować. To jest takie fajne. Nie, ci ludzie, mimo tego, że mogą żyć w samotności, wiedzą, że cała społeczność gdzieś dookoła nich się o to zatroszczy. Tym też nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment, kiedy oni mówili, dlaczego śpiewają. Pamiętasz, że, że, y, że mówili o tym, jak y, oni śpiewają po to, żeby i u nich ktoś zaśpiewał. To mi bardzo zapadło w pamięć, że jakby ta cała społeczność po to, gdzieś te pogrzeby urządza, żeby, żeby i oni byli tam godnie, godnie pochowani. Bardzo, bardzo taki ładny element, ale też niestety z dużym smutkiem wspominali o tym, że młodzież już kompletnie się tym nie interesuje, że nikt już nie wierzy w te wszystkie, nawet nie obrzędy, tylko w te zabobony. Nie? To, jest, to też jest bardzo fajne. U mnie to jest nawet dość, dość zabawna sytuacja, ze względu na to, że studiuję etnologię, uczę się o tym wszystkim i zdarza mi się tłumaczyć ludziom to, co oni robią. Miałam taką sytuację, u niedawno w latach odbył się pogrzeb dziadka i babci w zasadzie, mojego chłopaka, oni są właśnie na wsi, cała rodzina mieszka na wsi, i on opowiada mi o tym, że jak, jak nastąpił pogrzeb, to wiadomo, zegary się zatrzymały. Znaczy one się akurat same zatrzymały, inaczej to oni by je zatrzymali. Lustra zostały zasłonięte, ale mówi mi, jeszcze no, dziwna sprawa, ale no, wywracaliśmy wszystkie krzesła. Wszyscy wywracaliśmy krzesła i nie bardzo rozumiem, o co chodzi. I o ile to jeszcze był w stanie jakoś sobie przetłumaczyć, że prawdopodobnie, że zgodnie z prawdą chodzi o to, żeby po prostu ta śmierć się nie zadomowiła w mieszkaniu, to już takim większym problemem było to, że ekipa pogrzebowa wyniosła na chwilę, chyba dziadka wtedy wynosili, postawiła go na zewnątrz, na ganku. I on nie rozumiał, dlaczego oni to zrobili. Jak gdzieś dopiero potem w toku studiów, jak się o tym uczyłam, to wytłumaczyłam mu, że on się żegnał z gospodarstwem. I tak samo w tym filmie są te rzeczy wytłumaczone. Tam jest taki fragment, na samym początku jest pogrzeb. Pewnie pamiętasz, bo to taka mocna scena. I wynoszą zmarłego przez okno. O. pamiętam to też do dzisiaj, w przypadku pogrzebu mojego dziadka, no akurat nie było tego, no bo, bo była kremację tak, nowocześnie mm -hmm. już i, i po jego śmierci, no ja nie chciałem oczywiście oglądać te wzbłoku, bo to za dużo emocji było i zawsze widziałem w moment święci, ale tak właśnie, jako że ty znam jeszcze bardziej z miłości, ja oglądowałem na folklorze, czyli pochodnej z przymusu. <śmiech> Ciekawie mnie właśnie, czy jest takie, powiedzmy, kulturowe mocne uzasadnienie, dlaczego to Twoje osobiste uczucie. Z tego, tak? mm -hmm. no to, to, to bardzo ciekawe pytanie, bo ja też byłam na takim pogrzebie, znaczy w zasadzie wcześniej na czuwaniu. To, to pamiętam, że mnie uderzyło. bo Raz, że nigdy wcześniej nie widziałam z mojej osoby na żywo. Dwa, że nigdy nie znalazłam się w tak wyjątkowej sytuacji, jak faktycznie to, że my weszliśmy do domu w zasadzie z zupełnie takiego innego świata, z dużego miasta, i zanim w ogóle mogliśmy przywitać się z rodziną, musieliśmy pójść przywitać się ze zmarłym, nie? Musieliśmy przy nim uklęknąć, coś, coś tam powiedzieć. Nie, nie Nie, nie. Dla mnie to była taka wyjątkowa sytuacja, kiedy jakby całe, cała społeczność wiedziała dokładnie, co musi się dziać, w którym momencie, kiedy były śpiewy, kiedy były modlitwy, jak trzeba się zachować, kiedy się wchodzi do takiego domu. Jeśli chodzi o ten zwyczaj zostawiania trumny otwartej, kiedyś to miało bardzo praktyczne znaczenie. Takie, że jakby w społeczności pozbawionych lekarzy, bardzo niewielu było kiedyś lekarzy, kiedyś to w ogóle, to powiedzmy sobie szczerze, bardzo często się zdarzało, że ktoś uznany za zmarłego po prostu wstawał. Więc przez trzy dni... To jest taki moment, kiedy, no to też jest symbolika duża tych trzech dni, bo trzy dni to wiadomo, wszystkie trójki to jest pełnia i tak dalej, to, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć. Ale te trzy dni dawało taką względną pewność, że ten ktoś już po prostu się nie obudzi, nie ocknie, nie okaże się, że on jednak żyje. No i to jest fakt, to, to jest w kulturze właśnie tradycyjnej udokumentowane, czeka się na znak tak naprawdę, czeka się na znak, kiedy osoba zmarła, opuszcza dom. I jak mijają te trzy dni, no to wszyscy jakoś te znaki widzą, a to się firanka poruszy, więc jesteś takiego w kulturze, a teraz to, to zostało już chyba nie ma aż tak, że te trzy dni ten człowiek leży, zwyczajowo to jest jeden wieczór, tak przynajmniej ja, ja widziałam, no, góra dwa i potem, potem przechodzi, no przychodzą panowie od pogrzebu i w ogóle to się odbywa. Przysungiem dla tych osób, no to ja bym parę minut, już znaki zaczął widzieć, żeby... <laughs> Ale boisz się trupę? Nie, nie, to nie o to chodzi, ale obraz, nie wiem jak to oddać, nie widzę w tym sensu zbytnio patrzenia na, na trupa, bo to no, może to wynika też z tego, że po śmierci uważam, że to już nie jest ta osoba. To, co było tą osobą, tego już tam nie ma po prostu. Dla mnie to jest pojemnik, powłoka, tak to nazwijmy, to nie jest ta osoba, już to, co było tą osobą jest gdzieś indziej, albo jest... Nigdzieś, czy też nigdzie, żeby się wyrazić, to wszystko zależy w co kto wierzy. Ja mam swoje poglądy te tak odbiegające od wszystkiego chyba, z czym się zefnąłem, ale po prostu dla mnie to nie jest. ta osoba, ja nie widzę większego sensu, żeby właśnie patrzeć na to, osobę. dla mnie to jest jakby większe cierpienie dla tych osób. Patrzenie, że ona, ona już się nie ruszy, co by się nie zrobiło i jak mocno by człowiek się nie modlił, jak mocno do tego nie pragnął. Ta osoba nie wróci już do życia, takie właśnie patrzenie. Dla mnie to jakby, nie mówię, że celowe, ale to pogłębianie tego swojego bólu, bo no, minął pewien etap, to już nic nie zmieni, że tak powiem, a trzeba było z tą osobą, nie wiem, korzystać, że tak się wyraża, z tej osoby za życia, a po śmierci, no już wydaje mi się, że każdy, kto umarł, e, chciałby jak najlepiej dla swoich bliskich, jeśli z nimi był bardzo właśnie zżyty. Żeby poszli dalej, żeby cieszyli się życiem, a nie właśnie rozpaczali. I rozpaczali. Dla otwar ta otwarta trumna jest takim symbolem tej takiej rozpaczy i takiego pogłębienia, że to dokłada ludziom dodatkowo. Jeszcze nie wiem, czy mam rację, bo nie muszę mieć racji, ale no, sądziłem, że jak ty się do tego odnosisz, tego też w pewnym sensie z nas tematu, no bo to są mhm. uliczenia ludowe i Ty się tym zajmujesz. Ja się, rozumiem Twój pogląd, ale myślę, że mój osobisty stosunek do tych rzeczy, jak i to, co wiem, zupełnie się różni od tego. Czy powiem Ci, że jakby z mojej perspektywy, by już się tak nie wydawać w te szczegóły no, naukowe, tak to wygląda, że już dla mnie dużo większym okrucieństwem jest to, że jeżeli w, naszej, powiedzmy, w naszym społeczeństwie wielkomiastowym i tak dalej z reguły, jeżeli ktoś odchodzi, to dostajesz informację o tym, że go nie ma, a potem idziesz na pogrzeb. Ja uważam, że, że tutaj nie daje się tej przestrzeni do tego, żeby przeżyć te żałoby, żeby się pożegnać. Więc dla, mnie, dla mnie taki moment pomiędzy wieścią o czyjejś śmier śmierci, a, a momentem, kiedy jestem na pogrzebie, jest takim pustym momentem, kiedy ja tej osoby Wiesz, nie mogę zobaczyć, nie mogę się z nią pożegnać, nie mogę jej powiedzieć nawet, jako jeszcze osobie, która jest materialna, nie jest zakopana w ziemi, nie mogę jej powiedzieć tego, co bym chciała. Myślę, że to jest ludziom potrzebne. Tak samo w, w jakby mniejszych społecznościach, jak i większych. Myślę właśnie, że możliwość, sposobność obcowania ze zmarłem, jeszcze zanim jest pogrzebany, jest cudowną możliwością, jest bardzo terapeutyczną możliwością. Kiedy z jednej strony jakby widzisz, że śmierć jest naturalnym elementem życia, że jakby w perspektywie patrzenia na osobę zmarłą, możesz przestać się bać śmierci. To jest... I mi się wydaje, że cały nasz strach, tak naprawdę nasz wielkomiejski strach związany z umieraniem, właśnie z tego wynika, że, że my nie widzimy tej śmierci. Widzimy ją owszem w telewizji, Widzimy ją na, na ekranach kin, słyszymy o niej w radio, ale nie widzimy jej bezpośrednio. I myślę, że gdybyśmy mieli więcej doświadczeń właśnie z zobaczeniem kogoś, kto odszedł, zanim zacznie się go grzebać w ziemi, myślę, że to by dużo spraw ustawiło na właściwych miejscach. Myślę, że nie mielibyśmy z jednej strony tego strachu, a z drugiej strony tej potrzeby oglądania śmierci na ekranach. Tak to wygląda z mojej perspektywy. mnie nie przekonałaś, ale rozumiem, że... <grychy> W tym sensie że tak powiem. No, osobiste pogląda no, jak to sama nas wskazuje jaką no. kwestią. E, ale to, co wspomniałem, że to śmierć właśnie jest wszędzie. Dokument jest ma że wszędzie wylewa się z każdego elektronicznego sprzętu, ale tak normalnie to jak najdalej byśmy się trzymali. No. Chociaż jest ta chętka, jak jest wypadek, żeby mogę z gazu zdjąć i się przyjrzeć, prawda? Nie dlatego, żeby ostrożnie jak na przykład tego nigdy nie miał. jak jest wypadek, to od razu. Współczuję ludziom, że coś się wydarzyło, wszystko jedno, czy to jest małe, czy duże, ale się nie przyglądam, bo uważam, że to jest jeszcze takie dodatkowe wkurzające, gdybym ja był w takiej sytuacji, że po prostu stoisz, jest jakaś kraksa, ktoś jest umarł, umiera i wszyscy się patrzą, wszyscy są ciekawi, prawda, co się, co się no dzieje tak. dookoła. Wtedy wszyscy są zainteresowani, ale też nie jest tak, że nikt się nie zatrzyma, żeby pomóc, tylko zwalniają i jadą dalej. No tak. Jakby się wszyscy zatrzymali, żeby pomagać, też byłby problem. Ale, no tak. Ale ogólna, jakaś taka zasada, że niby nas to kręci, ale kiedy przychodzi co do czego, to prawda, prawda się od tego mm. e, umyka. Zwróciłaś uwagę na to, że na przykład mazury są względem wyjątkowe, z takim podejściem do śmierci, czy to jest jakby relikt dawniejszych czasów, bo nie mówię, że najdawniejszych, mm -hmm. to powoli już znika wszędzie, czy Mazury są jeszcze pod tym względem jakoś wyjątkowe, że to podtrzymują taką wiatrę hmm. i takie zwyczaje? W zasadzie nie. Gdybym się nie dowiedziała z opisu filmu, że to są Mazury, ja próbowałam nawet tam po pieśniach poznać, jakie to mogły być rejony, ale Miałam z tym dużą trudność, bo faktycznie i te pieśni i, i tego rodzaju zachowania i tego rodzaju właśnie wierzenia występują w zasadzie w całej Polsce. Nie wiem, czy nie na całym świecie nie ma jakiegoś podobnego jakiegoś mechanizmu w takich społecznościach. Tak, bo jakby ja ze swoich badań, powiedzmy, z tego, co, to, czego już doświadczyłam, powiedzmy, jako początkując etnolog, to, to zbierałam takie historie zarówno z okolic Podlasia, jak i z Lubelszczyzny. Więc Mazury na pewno wyróżniają się jakimiś takimi czy lokalnymi, w zasadzie to nawet nie Mazury, tylko ta konkretna wieś, w której były realizowane nagrania, na pewno wyróżnia się jakimiś wierzeniami, jakimiś sposobami nie wiem, pojmowania niektórych spraw od innych społeczności, ale gdzieś ten rdzeń właśnie tego, tej całej sytuacji przejścia w zasadzie z życia do śmierci, to w zasadzie cały czas, cały czas chodzi o to, o to, że ta nasza cała rozmowa w zasadzie wokół tego się kręci, że śmierć jest Przejście. Moment umierania, moment tuż po śmierci jest takim okresem, takim jak moment tuż przed ślubem, tuż po ślubie, jak dziecko pomiędzy narodzinami a chrzcinami. Jest taką drogą, którą człowiek musi odbyć. I chyba dlatego tak, tak dużo się poświęca uwagi, czasu i, i różnych myśli tym sprawom. Że to jest ostatnia droga. To, to jest prawda. Nie? W tym sformułowaniu jest coś prawdziwego, że to jest ostatnia droga człowieka i trzeba ją przejść w dobry sposób, w filmie pada to sformułowanie, że trzeba w dobry sposób przejść tę śmierć, jakoś w dobry sposób umrzeć. To jest niesamowite ile rzeczy może przeszkodzić, nie? Tam, kto to tam opowiadał jednak? się tak. Tak. nakrzyczy na zmarłego problem. Tak, rozpłakać się przy zmarłym, że, że, że to jest bardzo duży kłopot. Czy właśnie jak te krzesła zostaną, albo te lustra niezasłonięte, zmarły się, że zostanie w domu. I tak samo, żeby tę śmierć od razu z tego domu przegonić nie, nic nie zamiatać, jak zmarły leży, nie otwierać okien, jak zmarły leży w domu. Jak zmarły opuści dom, trzeba zepsuć cały porządek, a potem go z powrotem przywrócić, żeby ta śmierć wyszła. No ale też ta praktyka, jak właśnie wynoszenie zwłok przez okno, no z tego się brała, że jeżeli te śmierci następowały kolejno w rodzinie, w dosyć krótkim okresie czasu, to potem, żeby śmierć oszukać, wynosiło się zmarłego oknem. A potem do kościoła zanosiło się też nie głównym wejściem, tylko bocznym, albo też oknem, żeby śmierć jakby się nie połapała, że, że, to, że to kolejna osoba umarła, żeby zatrzymać, zatrzymać to umieranie. Tam był taki moment. Za jeden gospodarz ze sobą trzy krowy pociągnął, o ile pamiętam. Ten film jest jak taki 39. Mógłby, nie ja, ale ktoś mógłby zarzucić, że właściwie no tam nie ma jakiegoś postępującego procesu w tej filmie. Po prostu są słowa, słowa, słowa, ale z drugiej strony jest to bardzo mocne, no bo to są wierzenia tych osób, mhm. opisują jakby właściwie od A do Z, że można spisywać się na kartce i wiadomo, gdyby ktoś chciał, co wykonać w przypadku śmierci jakiejś ukochanej osoby. Dodatkowo to nie są też tylko suche fakty, ale wśród tych ludzi są też emocje. Więc to jest takie połączenie, mhm. dla mnie, tej warstwy teoretycznej z warstwą emocjonalną to stanowi osilę tego filmu. A według Ciebie? Mm -hmm. No tak, dla mnie ten film to jest wspaniałe źródło w ogóle, źródło wiedzy, źródło informacji. Tam, fakt, jest to film, ja bym go tak nazwała, czymś pomiędzy filmem dokumentalnym i pomiędzy filmem etnograficznym. W sensie, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć film stricte etnograficzny, no to wiadomo, tam, tam są pewne poetyckie rzeczy, tam sama końcówka na przykład jest, jest takim, takim w zasadzie autorskim spojrzeniem na kwestie odchodzenia, znikania przez różnych ludzi. Więc gdyby to był film etnograficzny, to należałoby się pozbyć poetyki, za to wprowadzić informacje. Więcej informacji o tym, gdzie jesteśmy, ile lat mają nasi informatorzy, skąd pochodzą, jakiego są wyznania, bo to też jest bardzo ważne. Natomiast w filmie dokumentalnym z kolei można by oczekiwać jakieś fabuły, można by oczekiwać z tego, że chcemy zobaczyć jeden pogrzeb od początku do końca. Więc no, mi to troszkę przypomina właśnie taką formułę badań terenowych, tylko że z kamerą. Takich badań, że dużo rzeczy jest spisanych, więc ich nie nagrywamy. Chociaż no nie wiem, jakby na to popatrzyli tacy no, ortodoksyjni, powiedzmy, badacze kultury tradycyjnej. Dla mnie właśnie to jest wielka zaleta tego filmu że mamy tam z jednej strony do czynienia i z takim ładnym, pięknym, pięknie skonstruowanym filmem dokumentalnym, z drugiej strony z bardzo ciekawym, bardzo dobrze, z dużą ilością informacji filmem etnograficznym, a z trzeciej strony jest to też dla mnie dosyć istotne zapis, także muzyczny. Tam mamy dwie lub trzy pieśni, wprawdzie skrótowo przedstawione, ale ładnie zarejestrowane, także można się i z tych tekstów y, folkloru, jak, którymi są pieśni, dowiedzieć wiele, chociażby o tym, skąd są ludzie, albo y, jak daleko sięga ich pamięć. W mojej też dobrze dopowiada pozostała muzyka już stricte instrumentalna, która raczej nie, nie jest w tak, tym, prawda, dawne. No i od razu korelacja tej muzyki, Aha. która jest tam w stanach, powiedzmy, kiedy mamy plany pokazujące naturę, z, z tą informacją bardzo, bardzo, bardzo co? Bardzo połączyła się w mojej głowie i ma jakiś taki sens. I byłem zaskoczony dobra w sumie takiej muzyki, ale słuchając, to przychodziło jakoś tak naturalnie, bo jak sama powiedziałaś, śmierć to jest jakby proces, to jest droga, mm -hmm. którą pokonujemy i ta muzyka podkreśla tą drogę. to drogę natury, gdzie często też jest jakaś droga, czy też las, to wszystko jest jakby sensowne. To wszystko łączy się w spójną, mm -hmm. konkretną całość. Na pierwszy rzut oka może nie, no bo co ma las właściwie do rozmawiania o śmierci, chyba że połączymy to z, z tym, z czego robione są trudny, ewentualnie, no, tak. ale, ale w takim właśnie znaczeniu jest to jakby wszystko jest konsekwentne, wszystko sensownie połączone ze sobą w jedną, spójną całość, która no na pierwszy rzut oka mogłaby odrzucać, ale jeżeli się zastanowimy i poświęcimy trochę czasu, żeby to zrozumieć, i no, Wyszukiwanie informacji zawsze się przydaje, to naprawdę można czerpać garściami z, z, z tego dzieła. I to mam takie trochę może dziwne pytanie, czy masz jakąś swoją ulubioną scenę z tego filmu albo jakąś sekwencję, czy też ujęcie, coś takiego, co jak yy, myślisz, że filmie to pierwsze przychodzić do głowy. Tak, tak. Yy, bardzo mi się podobają dwie sceny. Dwie sceny, bardzo lubię jakby o nich rozmyślać, o nich czasem opowiadać, bo też zdarzało mi się opowiadać o tym filmie parokrotnie. Jedną z tych scen, na którą zwracałam szczególną uwagę jest scena, kiedy przystale się z dwie kobiety i jedna opowiada, opowiada o różnych zwyczajach pogrzebowych, opowiada o tym, jak to pianie kury zapowiedziało śmierć jej córki i ona tam porusza w zasadzie, ona parę razy pojawia się w filmie i w tym swoim monologu, dialogu porusza kwestie żałoby zarówno w przypadku swojego męża, jak w przypadku swojej córki. I mówi o swoim mężu, że przez pięć lat nie mogła dojść do siebie po jego śmierci, natomiast do swojej córce, która umarła w młodym wieku, opowiada, że przez dziesięć lat co noc śniła, śniła jej się córka. I dla mnie to są o tyle wyjątkowe wypowiedzi, że bardzo, bardzo dają do myślenia na, na temat współczesnego przeżywania żałoby. Dla mnie to jest ważny temat, bo widzę, że myśmy tak w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w mieście, skrócamy ten czas do minimum. Czytałam ostatnio parę artykułów właśnie o tym, jak to wygląda ze strony teraz prawnej, pracowniczej i itd. Jakby kiedyś naturalnym okresem żałoby, powiedzmy, który ja pamiętam, było dwa lata. Potem nagle się okazało, że żałobę należy nosić rok, a jak się nosi dłużej, to jest już problem. I, I czytałam, że teraz w zasadzie jest takie podejście wśród, powiedzmy, szefów firm, że jeżeli ktoś po trzech dniach do tygodnia nie jest w stanie się otrząsnąć i przyjść do pracy, to znaczy, że należy go wysłać na jakąś terapię. Dla mnie to jest niewiarygodne po prostu, że skracanie tego czasu żałoby, ale właśnie to nie dotarło do tych małych społeczności. Ta kobieta nie boi się przyznać do tego, że ona w sumie po dwóch członkach swojej rodziny przez 15 lat nosiła żałobę. 15 lat to jest kawał życia, ale ona uważa, że to jest naturalne. Ona o tym mówi po prostu w sposób naturalny, spokojny. To jest scena, którą, która dla mnie jest, jest bardzo ważna. tak To drugodzące przeżycie, kiedy ktoś bliski umiera. Czy w momencie, kiedy, no powiedzmy, przyszedł na niego czas, żeby przeżył swoje życie, jak jest tym młodszy, tym bardziej. Ale takie właśnie mm -hmm. i wyznaczanie terminów, prawda? Wszystko pod e, klucz, tak jak nie, matura. No wszystko tak, wszystko tak. jest pod klucz, że jak się nie wpasowuje, to jest niezależne, niezależne, wylatujesz no. terapia albo coś w tym stu, To jest naprawdę, naprawdę niepojęte. No, a druga scena. A druga scena, zupełnie, zupełnie inna tej scenie. Ja z kolei lubię ten wydźwięk emocjonalny, bardzo silny wydźwięk emocjonalny, kiedy siedzi para, kobieta i mąż. I wyjątkowo, wyjątkowo w tej sytuacji i wyjątkowo też na tle całego filmu to mąż jest tym gadatliwym, otwartym. tak, taki, I on jest taki właśnie chudy starszy pan i obok niego taka dosyć posępna pani. I on w którymś momencie tak rozmawia, rozmawia, zagaduje w zasadzie całą sytuację. Opowiada o tym, że nie ma co się bać umierania, że on ją chętnie jeszcze się z nią prześpi, jak ona umrze, że nie będzie się w ogóle bał gdzieś tam jej przytulać i po śmierci całe życie ze sobą byli. I ona gdzieś tam go ucisza, żeby już dał spokój, żeby już nie mówił takich rzeczy. Widać wyłożona, ona była taka skrępowana trochę sytuacją. On błyszczał przed kamerą i on je gdzieś w którymś momencie dał buziaka do zaskoczenia. I co było przepiękne, bo ci ludzie mieli, no, nie wiem, tak na około 80 lat i ona jak taka zupełnie młoda dziewczyna, tak najpierw się obruszyła, potem się uśmiechnęła, potem coś wam jeszcze odpowiedziała. I dla mnie w tym filmie to jest absolutnie piękne, że ci ludzie rozmawiając o śmierci, planując w jakich trumnach będą leżeć, planując w to, w co będą ubrani, rozważając o tym, kto umrze pierwszy i jak się będą zachowywać. W tym wszystkim jeszcze się śmieją, przytulają i zachowują się jak ludzie, którzy mają 20-25 lat. Dla mnie coś niesamowitego. W sensie z takiej... Wiem, dla mnie w ogóle cała, takie, takie piękne małżeństwa, które były, można by powiedzieć, że tamte małżeństwa były jeszcze aranżowane. Bo tak naprawdę małżeństwa nie z przymusu to, to są czasem naszych, tak, to są może no, trzy pokolenia, cztery, nie, nie więcej. W takich ortodoksyjnych powiedzmy społecznościach to myśleli, że do teraz by się jeszcze znalazły przypadki aranżowania małżeństw. No i widać było, że ci, tam nie było pojedynczych ludzi. Tam, jak, to, jak ktoś występował solo przed kamerą, to znaczy, że był wdową lub wdowcem. Wszyscy no, to była żyli w parach. W więc... tym filmie urzeka mnie to, że tam naturalnie występują pary. Na ogół pary damsko-męskie. A jeżeli jest to więcej kobiet, bądź jedna kobieta, bądź dwie kobiety, to zawsze jest opowiedziana śmierć małżonka. Więc, jakby dla tych ludzi jest naturalne, że oni starzeją się ze sobą do samego końca, jedna z nich umiera. To zresztą to jest poruszane. Kto wcześniej, kto później, dla kogo lepiej, dla kogo, dla kogo gorzej. I, i, i, I że to jest taka naturalna kolej rzeczy. Mi tego bardzo brakuje, jakby współcześnie. Dla mnie ten, we mnie ten film budzi takie tęsknoty wielkie tęsknoty za takim porządkiem rzeczy, kiedy ludzie się ze sobą starzeją. Nie? I kiedy są w stanie rozmawiać ze sobą o tym śmierci, o umieraniu. Nie wystarczy pół roku i już jest źle i czuło się myśli o tak. zostawaniu, bo albo środowisko wymusiło ślub, albo myśleliśmy, no. że to to, ale nie przemyśleliśmy. Tak, e, albo 20 lat, a on się nagle zmienił, no gdzieś... No raczej znaczy się nie wiedziało, że ma skoro. Albo się nie widziało tego, co było w początku. Tak, początku. No, Tak przygotowanie za momentami nawet większe niż pani Szumowska, to może powinna zrobić własną wersję. No wiesz co, właśnie ja, ja mam wrażenie, że ja bardzo też przeinterpretowuję ten film, przez to, że on mnie gdzieś tam emocjonalnie bardzo no, dotyka. No i moim zdaniem, wiesz, żeby, żebyś zrozumiałe że o co chodzi w filmie, to żeby się udało. Musielbyś się mieć się panią Szumowską i no. rozmawiać o trójkę po prostu i przerzucać się to wtedy, wiesz, o co chodzi. Ale, jeżeli dostajesz produkt który wybierasz samotnie, że tak powiem, no to siłą rzeczy nakłada się jakieś kartki własne, pojęcia i typu, podobny odbiór, ale na tym to polega, że taka jest sztuka, tak, no zawsze, tak. Zawsze to działa od dawna. No, ale to, to, to jest wspaniały film. Ja bardzo bym chciała spotkać panią Szumowską, porozmawiać z nią na ten <grym z> temat. <tego grym wykszukiwę> Postarajmy się. Gdy za dwa lata z chęcią tutaj podejmiemy, to na końcu jeszcze... No. Czekaj, pytasz mnie, czy ten film bym zrobiła, tak? No, no, no, no, no. Ja, ja, ja się obawiam, że nigdy bym nie była w stanie nakręcić takiego filmu. Jakby Patrząc na mnie w rozmowach z ludźmi, zwłaszcza jak ja. Mi się, no zdarza mi się często jechać na wieś, prosić ludzi o, o opowieści. To są często cudowne opowieści. Ja uwielbiam. Ja jestem złym etnologiem I szczerym, szczerym i, i złym, bo mi się za to wyrwało, bo ja strasznie tak bardzo lubię słuchać ludzi i tak bardzo wciągają mnie ich historie, zwłaszcza jeżeli to są ludzie, którzy mają po 80-90 lat i czują, że muszą i chcą podzielić się wszystkim, co wiedzą, bo, bo jest sporo takich ludzi. Ja, ja po prostu pozwalam im mówić. Chociaż przychodzę zapytać ich o jedną rzecz, o chałupę, o coś tam, to Jak oni mi zaczynają opowiadać swoje historie, to ja pozwalam im mówić dokładnie to, co oni chcą. I jakby z perspektywy badacza, etnologa, etnografa nie jest to zbyt poprawna forma, bo mam bardzo dużo materiału, co jest bardzo dużym plusem, no ale z drugiej strony mam bardzo dużo materiału nie na temat i bardzo często nie docieram do tego, co tak naprawdę jest założeniem badań, powiedzmy. I raz mi się za to oberwało faktycznie po, po jednym obozie naukowym, że zebrałam trzy godziny fantastycznego materiału. O, o, kobieta mi opowiedziała całe swoje życie, ale no prawie nic nie powiedziała o tym, co aktualnie było przedmiotem badań. Ja byłam zachwycona, sponsorzy trochę mniej. Chyba najważniejsze, że ty byłeś zachwycona i może po prostu z mojej perspektywy nie powinnaś być etnobra w koło, tak powiem. <grym> nie, nie, nie, nie rówmy żeńskich końcówek, nie znoszę tego. <grym <grym to może powinna się zanowić to, co ja. I to ci może dawać. Robić podcasty? To może powinna się pogrócić to trochę w swoją stronę, a nie dopasowywać się do tego, co chcą inni od ciebie. No to jest ciekawe. Jeżeli masz tą, uh, sposobność, masz ten dar, że ludzie się przed Tobą otwierają i mówią ciekawe, tak jak na przykład ty względem mnie teraz i je rozmawiamy, jest naprawdę fajnie. Jeżeli uzyskujesz to od osób starszych, które z reguły załóżmy są nieufne trochę, no bo ktoś przychodzi no, z czymś, żeby chce nagrać tak. i tak dalej. Ale moim zdaniem każdy człowiek zasługuje na jakiś hołd, jakiś. E, to skrawek elektronicznego papieru, który po nim zostanie zapis jego myśli, jego emocji i tym podobnych rzeczy, który pozostanie gdzieś zapewne i nawet jeśli jedna osoba to odsłucha, przeczyta, to już no. coś z tego wyniesie, to jest do tego warte. A takie sztywne formy zawsze są, zawsze są negatywne, więc ja oczywiście polecam ci ze swojej strony podcasty, bo to jest forma, w której wszystko się zmieści i to, co mi no. się spodobało ten cały twój materiał, idealnie był, no tylko kwestie prawne też trzeba dopilnować żebyś mogła wykorzystywać ewentualnie te materiały i ja bym Cię do tego zachęcał, bo to jest, dodaje daje wolność. No, to jest coś bardzo ciekawe. I robiałbyś to, co się napędza, a jak sama o tym mówisz, tutaj te ograniczenia, prawda, nie tyle warsztatowe, co ograniczenia od sponsorów, tak bym nazwijmy, no. te ich niechrzepliwości, to jest coś, zrozumiałe, coś innego, ale Tobie dało radość, zupełnie coś innego, więcej po prostu, pragniesz więcej i moim zdaniem to by było dla Ciebie dobre, ale, ja tak jak mam powiedzieć, nie ponoszę. No, fajnie jest jakby na różnych etapach życia dowiedzieć się, co, co, co powinno się robić. I <głos> robić, tylko, nie, nie, nie, nie, nie, nie, mówię ja o, o tym, że... fajnie jest, jak nam ktoś powie, że jest taka opcja, bo sobie nie zdajemy sprawy. Ja też nigdy nie sądziłem, że będzie mi radość, dawało właśnie siadanie i rozmawianie z ludźmi w taki sposób, no. a naprawdę daje mi to ogromną radość i to jest coś, coś wspaniałego. Oczywiście wiadomo nie dla każdego, może dla Ciebie właśnie tym będzie rozmawianie tak z ludźmi, a... Czasu coraz mniej, więc warto by było jak najszybciej. Ej, to jest super pomysł, pomyśl o tym. że... E, miele, Wschodząca na, na, na, na gwiazda, tak. Mam na <laughs> nadzieję, że w ramach tego, co ja tworzę, będziemy razem współpracować i będzie coś z tego fajnego. I oczywiście też życzę Ci, żeby zrobiła taki film, bo podchodzenie do tego, że Ty byś nie zrobiła po coś no, Jeżeli masz warsztat etnograf, masz warsztat filmowy, nie mówię o poziomie tego warsztatu, bo to jest kwestia indywidualna, ale masz podstawę, żeby to zrobić, a dzisiaj technologia, no, jest w zasięgu ręki. I nie mówię o tym, żeby pójść do sklepu i kamerę, tylko ogólnie, <laughs> e, że jest w zasięgu ręki, to żeby spróbować, jeśli to Ci daje radość. Nie można przecież patrzeć też w ten sposób, że pani Szumowska zrobiła film, to Ty nie będziesz robiła filmu na ten sam temat, bo Ty zrobisz ten temat zupełnie inaczej. Będą to inne też wypowiedzi. Nawet gdybyś poszła do tych samych osób, bo ty, jeśli one, miejmy nadzieję, jeszcze żyją. No I pytała ciekawe. je nawet o to samo, zadając te same pytania, to już te odpowiedzi byłyby ciut inne. Inny montaż. Po prostu zrobisz zupełnie coś innego. No i warto by było hmm. próbować. Byłabym ciekawa tego, czy jeszcze i wyobrażenie tych ludzi. Ja myślę, że większość ludzi, z którymi Szumowska przeprowadzała wywiad już była powiedzmy na tym końcowym etapie. Nie? Już, już blisko mety. I zastanawiam się, czy tak wracając za dziesięć czy 15 lat do nich, do nich, do, do ich rodzin. Nie? Czy można byłoby się dowiedzieć od nich, wiesz, skonfrontować jakby ich wizje z tym, co się wydarzyło naprawdę. Czy, czy im się przydarzyło to, o czym mówili, nie? czy umierali spokojnie, czy, czy faktycznie wyglądali pięknie, leżąc w trumnie. No ciekawi mnie to, czy to by się jeszcze, no, jeszcze ja sprawdziło. To już, robisz podcasty, już robisz film? No. Oj, dobra, ale powiedz mi jeszcze, jakie są... Czy ciebie coś urzekło w tym filmie? Tak, bo no, mnie to bardzo interesuje. To jest po prostu cudowa. Rozmawiamy o i Urzekła mnie... No, się zwykle Czasem na taki no, chory humor. Inny humor. Badał powieść jednej z pań o trupim jadzie. I to jestem ciekaw. Ach, czy to mm -hmm. jest... No bo ja to odebrałem jako żart i niewiedzę, ale może taka jest prawda z punktu nauki, że... Przesząc osobę zmarłą, możemy hmm. na szczotkę grzebną przenieść trupijak, i jeżeli potem użyjemy tego na własnej głowie, no to zostanie to nam przekazane. Czy to jest tak. prawda, czy to jest żart? Bo ja bym miałem to jako żart taki, jako taką no, to jako wiejską legendę, w tym <gry> przypadku, ale a może Ty, że tak powiem, osiedlisz? Ja powiem Ci, że też miałam takie skojarzenie yy, a propos właśnie, że, że taka legenda miejska na wsi, bo faktycznie ta kobieta nie usłyszała o tropi jadzie od lekarza, nie? tylko od członka ekipy pogrzebowej. Tak, tak. Ja powiem Ci, że jak obejrzałam właśnie to, bardzo mnie zaintrygował ten fragment. Zwróciłam się z pytaniem do... Teraz już nie pamiętam, czy mam, ja mam w rodzinie lekarzy, czy to pytałam ich, czy moją przyjaciółkę na medycynie. W każdym razie kogoś, kto w temacie siedzi. No mnie to interesowało, bo słyszę się o trupim Jadzie, o tym, że można się zarazić śmiercią. I ile jest w tym prawdy? No i w tym jest ciut prawdy. W sensie no, są rzeczy, są, jest taki rodzaj bakterii tak naprawdę, jakiś rodzaj, czy jakiś rodzaj organizmów, które się przyczepiają do człowieka, w którym już nie ma życia, nie? I że faktycznie jest możliwość przeniesienia jakiejś choroby, na przykład, która spowodowała śmierć, powiedzmy, czy jakiegoś dziwnego zarazka. Coś w tym, coś w tym jest, coś w tym musi być, natomiast no, tropijaty w języku medycznym nie istnieje. To też ciekawe, od jak dawna nie istnieją, bo kiedyś może istnieją. No, ja się cieszę, to przynajmniej też no, w moim przypadku nikt nie będzie miał problemu, nie będzie czego czesać. No, więc <grym> to nie będzie Ale wiesz, co to, to są jeszcze mydło po myciu zmarłego, hmm. woda, gdzie się wy... To jest dużo, dużo kwestii, które ja bym jeszcze chciał słyszeć w tym filmie. Więc <grym> jest część ludu, jest moda na kontynuację, po prostu zrobisz kontynuację i wszystko będzie wyjaśnione. To na końcu już <śmianie> a chciałabym powiedzieć, czego tu się bać. <śmianie> Ale no ten film mi pomógł w ogóle. Pomógł mi w zasadzie troszkę oswoić temat, bo ja nie myślałam za dużo o śmierci. Chociaż nie wiem, czy nie kłamie. Sporo myślałam o śmierci. <śmianie> Sporo myślę o śmierci. Ostatnio zwłaszcza. Bardzo dużo myślę o śmierci i mogę ci się zwierzyć z takiej osobistej historii z mojego życia, bo to akurat bardzo blisko się tematu tr trzyma. Ja Tylko że możesz też potencjalnie milionów Polaków tą historię. Ale tak, ja ale ja to, to jest, to jest nie bardzo nie? ładna historia. Nie ja się wiecznie. Ja w zeszłym roku, w zeszłym roku no w zasadzie miałam taki ciężki okres powiedzmy w życiu przez ostatnie parę miesięcy, ostatnie dwa lata powiedzmy. I temu towarzyszyły różne takie no powiedzmy przypadłości natury psychicznej. I miałam sobie, nosiłam w sobie bardzo, bardzo silne lęki. Kiedyś yy, przyszłam do domu i, i czekał na mnie mój chłopak, a ja mu powiedziałam, że się strasznie boję. Ja mnie zapytał, czego się boję. Ja mu powiedziałam, że w zasadzie to nie wiem, ale boję się, że umrę. W każdej chwili boję się tego, że, że umrę. Taki miałam nastrój. Cały czas myślałam o śmierci i strasznie bałam się śmierci. I on wtedy powiedział do mnie, że tak naprawdę to boję się żyć. Bo śmierci boją się tylko ci ludzie, którzy boją się życia. Faktycznie patrząc na to z perspektywy powiedzmy kolejnego roku, kiedy znowu wskoczyłam w życie i nie boję się życia, to tak samo nie boję się umierać. I myślę, że to jest mm, bardzo fajna lekcja. I w tym filmie też w zasadzie jest to opowiedziane, że strach za śmiercią idzie, idzie tak naprawdę ze strachem przed życiem. Można by tak powiedzieć. że. To nie umieranie jest tutaj tą to najgorszą kwestią, tylko tego, jak my przeżywamy, jak my przeżywamy życie. Ładnie, nie? życie. Ładnie, też bardzo mądrego szuka, też zaprosić. Ja myślę, że... on nie, on nie zna się mówić jest. przedtem, mówi, że, że mam wszystki głos, bo chciałam go nagrać ja ostatnio. Ale myślę, że z Tobą by chętnie pogadał, bo on techniczny jest ja w ogóle i... Ja spróbuję rozmawiać z ludźmi, więc jestem chętny i otwarty i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy o innych filmach, które chętnie. się interesują i na różne tematy. Jestem Ci bardzo wdzięczny za rozmowę. Ja również. Czysta przyjemność, mam nadzieję, że nie ostatnia. I do usłyszenia. Super, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. W świat rozmówczyni zabrał nas Łukasz Kucharski.